Klasyka, Klasyka i nowość, hit i gnioty. Wszystko, wszystko, co mroczne, strażne i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcast. Sobota, 22 października 2022 roku. Słuchacie właśnie 417 nawiedzanego podcastu na blogu Nekropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami świeżo upieczony mieszkaniec Wiktorii, dobry kolega Franka, mąż Alicji, Szymon mąż Witam serdecznie. Witam Was i zapraszam na audycję poświęconą najnowszemu filmowi Oliwi Wilde, czyli Nie martw się, kochanie. Don't Worry Darling, czy też w skrócie DWD. Film z 2022 roku, jeszcze powinien lecieć w kinach. I ja byłem w kinie, bo gdy pierwszy raz zobaczyłem jego zwiastun, to wiedziałem, że będę chciał właśnie obejrzeć go na dużym ekranie. Powodów było kilka. Po pierwsze, gra tutaj Florence Pugh, która po Midsommar skradła moje kino maniackie serce i po innych produkcjach w sumie też, nie wiem, po Naringu z rodziną, czy nawet po jej występie w Marvelu. Po drugie, zwiastuny przywoływały wspomnienia z lektury powieści żony ze Stepford, Iry Lewina, a przy tym budziły takie przyjemne poczucie dezorientacji, bo ten vibe żony ze Stepford był mocny, ale tak do końca nie wiedzieliśmy, w jakim kierunku zostanie ta historia poprowadzona, na czym będzie polegała intryga ostatecznie. Po trzecie, ten zwiastun zwyczajnie wyglądał dobrze. Jeszcze gdy zobaczyłem go na kinowym ekranie przed innymi filmami, no to tym bardziej doceniłem to, jaki on jest spójny estetycznie. Tak, Te kostiumy, scenografie, color grading, etc. etc. to wszystko tworzyło właśnie spójną, klimatyczną rzeczywistość, w której chciałem się zanurzyć. I potem przyszła premiera, Okazało się, że film na pomidorykach ma zaledwie 38% świeżości od krytyków, ale na szczęście 74% od widzów. Ja się jednak uparłem, miałem wyjątkowo wolne popołudnie, napisałem znajomym, że idę do kina, nieważne co się będzie działo, po prostu mam ostatnią okazję, bo zaraz zacznie się taki cięższy okres, więc lecę do kina. Oni nawet zgodzili się pójść ze mną. I już teraz powiem Wam, że jak byliśmy we trzech, tak nikt z nas decyzji nie żałował. Dwóch fanów Grozy i jedna osoba, która chorego nie cierpi. Wszyscy byliśmy zadowoleni. Za scenariusz tego filmu odpowiadają bracia Shane i Carrie Van Dyke oraz Katie Silberman, to ona chyba była pomysłodawczynią, a potem Wandajkowie przerobili jej pomysł na scenariusz ostatecznie, a reżyserką Nie martw się, kochanie i jednocześnie odtwórczynią jednej z ról jest Olivia Wilde. Jest to, już przechodzę do fabuły, ale jeszcze muszę to powiedzieć głośno, jest to film z kategorii high concept movie i też produkcja, w kontekście której często mówi się, że vibes are better than the plot, bo rzeczywiście to jest film, który nie ma nas skupić postacią yy, i jakąś taką drobną intrygą, a bardziej tym całym konceptem utopijnej społeczności, tym jak ona wygląda na ekranie. Yy, I tak dzia to działa. Na mnie to tak działało, w sensie mnie totalnie ten pomysł na zamkniętą, dziwną społeczność kupił i też zgadzam się z tym, że bardziej tutaj postawiono na odczucia w trakcie seansu, na ten taki filmowy experience tu i teraz, a nie na taką fabułę w tradycyjnym rozumieniu tego słowa. No ale oczywiście jakaś tam fabuła tutaj jest. Trafiamy do tego miasteczka. Ono nazywa się Victoria i czas tutaj jak gdyby stanął w miejscu. Wszystko wygląda jak wycięte z Kalifornii lat 50. Wszyscy są szczęśliwi i panuje taki dziwny patriarchat. Dziwny, bo mamy powtarzające się schematy, tak, dziwne z naszej perspektywy, takiej bardzo współczesnej. Rano mężczyźni tutaj wsiadają do swoich old timerów i jadą na pustynię pracować w jakiejś centrali, nie wiemy nad czym, zaś ich żony robią im śniadanko, dbają o dom i o siebie, umawiają się na zakupy, ploteczki, yy, potem gotują obiady dla swoich mężów i tak mija dzień za dniem. Yy, mamy tam taką troszkę sztuczną powtarzalność, niczego nikomu nie brakuje. W Wiktorii każdy otrzymuje wszystkie potrzebne dobra doczesne, życie jest więc takie całkiem beztroskie. Nie wiemy do końca właśnie, czy to są te lata 50., czy jakiś okres późniejszy, czy jest współczesność, czy przyszłość, ale odtworzono po prostu świat z tych lat 50. To pozostaje niejasne. My widzimy jednak, że ludzie są szczęśliwi, przy czym pozostaje jedno ale czy nawet dwa, bo mężczyznom nie wolno mówić o tym, nad czym pracują w centrali, a kobiety mają nie opuszczać terytorium miasteczka i nie zapuszczać się na pustynię, bo to miasteczko jest jak gdyby trochę odcięte od reszty świata, jest samowystarczalne i dookoła, no tak jak mówię, jest pustynia, jakieś tam, nie wiem, wzgórza, wydmy, etc. W tej społeczności żyją Alice i Jack. Alicja i Jacek, odgrywani przez Florence Pugh i Harego Stylesa. Ich życie też jest taką sielanką, jednak pewnego dnia Alice zaczyna doświadczać dziwnych zdarzeń. Po pierwsze jest świadkiem katastrofy samolotu, przez co chcąc pomóc potencjalnym ofiarom wkracza na pustynię, a więc łamie jedną z tych fundamentalnych zasad, tych zakazów a jakiś czas później jest świadkiem próby samobójczej popełnionej przez, popełnionej przez inną z kobiet z miasteczka. I też zaczyna doświadczać nasza Alice dziwnych wizji. Nie wiem, jak to ująć, żeby za wiele nie zdradzić. Chodzi o to, że dzieją się wokół niej dziwne rzeczy. Nie wiemy, czy to halucynacje, czy to wpływ nie wiem alkoholu, narkotyków, leków, jakiejś paranoi, która ogarnia bohaterkę, czy może jakieś zjawiska nadprzyrodzone, czy jakieś nie wiem glicze w Matrixie, bo tak to wygląda trochę wizualnie i też tak to brzmi od strony dźwiękowej, jakby pojawiały się jakieś niechciane artefakty w tym świecie, rzeczy, których właśnie nie powinno się widzieć czy słyszeć, czy może chodzi o coś jeszcze innego, co nie jest po prostu jasne na początku w każdym razie. Ali z tego doświadcza, a jakiej natury są to ostatecznie zjawiska, tego dowiecie się już w trakcie seansu. Nie martw się, kochanie. I e, przechodząc powoli do mojej opinii, e, muszę zaznaczyć, że ja będę milczał na temat tych wszystkich dram związanych e, z tym filmem, z powstaniem tego filmu e, z kilku powodów. Po pierwsze, one mi gdzieś tam mignęły po drodze w różnych serwisach filmowych, ale nie zagłębiałem się w nie, więc po drugie co wynika z pierwszego, i o nich tak naprawdę stosunkowo niewiele wiem i szkoda mi czasu na dokształcanie się akurat w tej materii, a po trzecie to nie miało żadnego wpływu na mój odbiór tego filmu w kinie, więc wydaje mi się, że bez sensu się teraz nakręcać i jakoś odnosić też do tego wszystkiego, bo też wydaje mi się, że Akurat tutaj te kontrowersje związane też z prywatnym życiem twórców tego filmu, że one troszkę zostały przesadnie, tak? Wyrecypowane przez środowisko gdzieś tam, przez właśnie różne portale i potencjalnych widzów, też, że po prostu zrobiono jednak trochę zbyt dużą burzę z tego czego to wszystko dotyczy tak mi się wydaje, nie wiem, nie wczytywałem się i nie interesuje mnie to w tym momencie po prostu będę wam mówił o tym filmie jako produkcji niezwiązanej właśnie z konkretnymi tam dramami poszczególnych postaci, tylko o tym jak to działa w kinie i też zaznaczę jeszcze, że DWD, nie ma się kochanie, to thriller science fiction. Gatunkowo to jest thriller science fiction z elementami horroru. Jest to dreszczowiec, tak kino dystopijne. I groza występuje, ale głównie w takich powracających scenach symbolicznych. One są mocno horrorowe, mają taką właśnie weirdowo-horrorową estetykę. Zaś sam status bycia zagrożonym to czysty thriller raczej jednak tutaj to zagrożenie nie jest horrorowe, chociaż świat jest zbudowany jak w horrorze czyli pojawia się ta rysa na rzeczywistości dzieją się dziwne rzeczy i próbujemy zrozumieć właśnie i one wbudzą strach tak? próbujemy je zrozumieć, ale one budzą w nas lęk ale tak jak powiedziałem kolega, który na przykład grozy nie lubi był z nami w kinie i bawił się też w miarę dobrze jeżeli widzieliście trailery, to wiecie też mniej więcej czego się spodziewać fabularnie. Czujecie ten klimat rządza Stepford na pewno, czy nie wiem, WandaVision z ostatniego czasu. Mamy też tutaj trochę nawiązań, inspiracji związanych z Get Out Pilego, trochę słabsze, ale też obecne do Czarnego Łabędzia, no i takie już bardziej wizualne do lśnienia chociażby Kubricka. I jak to wygląda? z punktu widzenia widza. Mamy Alice, która żyje w świecie, w którym coś jest nie w porządku. My to wiemy od początku, my to wiemy od zwiastunów, tak naprawdę, bo film się nie musi zacząć, byśmy to wiedzieli, no ale tutaj też od pierwszych scen e, tego beztroskiego funkcjonowania w Wiktorii e, czekamy na dodatkowe informacje, na rozwój wydarzeń. Te informacje docierają do nas stosunkowo powoli. Tak samo te wydarzenia rozwijają się e, stosunkowo powoli, bo Alice nie jest w stanie przeprowadzić takiego typowego śledztwa. Posiada właśnie bardzo niewiele informacji i bardziej po prostu dedukuje, interpretuje i obserwuje, co dzieje się wokół niej i jak inni na to reagują. A z nią my robimy dokładnie to samo. Doświadczamy tego świata, obserwujemy, jak funkcjonuje i szukamy trochę dziury w całym. Tak Próbujemy znaleźć drugie dno, ukryty sens, dowiedzieć się, czy jest jakiś problem? Jako, że to przeczuwamy, no to na czym on polega, z czego wynika, ewentualnie, nie wiem, kto pociąga za sznurki, bo może jest ktoś, kto tym wszystkim steruje. Jeżeli tak, no to dlaczego i też jak można się z tego wszystkiego wyrwać, tak? bo czuć, że nasza bohaterka może być zagrożona, nie wiemy tego do końca, ale jako, że ten świat jest właśnie taki trochę fascynujący, a trochę przerażający, no to jednak zakładamy, że może fajnie byłoby tutaj, jak już dojdziemy do sedna sprawy, też coś z tym zrobić, tak jakoś zareagować, odzyskać właśnie status bezpieczeństwa. I mi osobiście, dla mnie ta obserwacja dystopii była przyjemna, tak? To było ciekawe, przyjemne doświadczenie w kinie i to, że głównie obserwuję ten świat i ten cały koncept, który stoi za jego funkcjonowaniem, to mi nie przeszkadzało, bo film jest przepiękny, więc z przyjemnością obserwowałem właśnie, jak ten świat wygląda i działa. Nie chodzi mi tylko o operatorkę i montaż, które stoją na dość wysokim poziomie, ale o efekt pracy absolutnie całego zespołu, o efekt pracy podzespołów, czy nawet jednostek, bo wszystko tutaj współgra ze sobą. Tak Dobry lokacji, scenografia, kostiumy, makijaże, fryzury, oświetlenie, właśnie ten color grading, montaż, oprawa dźwiękowa, muzyka. Wszystko tworzy spójną i oszałamiającą całość, która wygląda i brzmi w kinie przepięknie. Mamy ten trochę cukierkowy, trochę pastelowy świat słonecznej Ameryki właśnie lat powiedzmy 50, takiej Ameryki jak z reklamy jakichś ekskluzywnych produktów, a przy tym dzieją się tam dziwne rzeczy. Tak? Pojawiają się, już nazwijmy to umownie, artefakty dźwiękowe i graficzne, glicze, coś takiego. Świat, który jest bardzo uporządkowany, ma ten swój porządek dnia, który powtarza się cały czas, więc jest bardzo uporządkowany, ale tak bardzo, że aż niezdrowo. Jest piękny, ale i coś nam tam nie gra. Jest fascynujący i złowrogi zarazem. I to jak Wiktoria, to miasteczko prezentuje się na ekranie, to jest mistrzowska robota. Te wspomniane artefakty, ja nie będę tutaj rozwijał ich natury, tym się nie przejmujcie, one mogłyby być kiczowate i one mogłyby popsuć sporo w tym filmie, gdyby właśnie nieprofesjonalna realizacja audio i wideo, ale tak się na szczęście nie stało. I o ile te rzeczy wizualne Bardziej symboliczne, czy pokazujące, że z tym światem coś nie gra, one są umiarkowanie standardowe, w sensie na mnie nie robiłaś tak ogromnego wrażenia. One grają, działają, są w porządku, ale widziałem to tak już wcześniej w różnych miejscach. W, niekoniecznie w takiej konfiguracji, ale w różnych innych tak. Tak, audio na mnie robiło ogromne wrażenie. Może też przez to moje podcastowe zajawienie, tak? przez to moje hobby. Czasami tutaj na przykład jakiś dźwięk po prostu nie pasuje do obrazu. Jest jak gdyby nie, nie, nie Jest, znaczy jest, ale wydaje się nie pasować do sceny, nie być jej częścią. I to jest na jakaś taka drobnostka. Czyli nie mamy tutaj momentów, które nas wybijają, które burzą trzecią ścianę czy coś takiego, które zaburzają imersję, a jakieś drobnostki, które po prostu przyciągają naszą uwagę, oraz uwagę Alice, a Alice odgrywana przez Florence Pugh jest po prostu doskonała. Jeżeli jesteście fanami Pugh, to musicie zobaczyć ten film, bo Florence pokazała się od absolutnie najlepszej strony i też od wielu różnych stron. Jest niezwykle wszechstronna tutaj ja na początku właśnie żartowałem, tak, że jestem mężem Alice, ale tutaj chcę też podkreślić, że ja nie chwalę tej aktorki, dlatego, że jest po prostu atrakcyjną kobietą. Czy jest, ale tak naprawdę nawet nie jest do końca w moim typie, ale gdy ją widzę na ekranie i widzę to, jak ona odgrywa różne emocje, jak, jak właśnie jak jest tą postacią, nawet nie odgrywa, nie gra, tylko jak jest tą postacią w danym kontekście, to jestem po prostu zachwycony. Tak? Zapominam o Bożym świecie i sobie myślę, Jezu, wow, tak, popis aktorski na najwyższym poziomie. Więc Boska, Florence pozostaje Boska. I to nie jest tekst tam nie wiem, zakochanego nastolatka w atrakcyjnej aktorce, tylko to jest moja no, subiektywna, ale gdzieś tam starająca się być rzetelną ocena, opinia. Florence gra tutaj w ogóle w najróżniejszych strojach, fryzurach, makijażach właśnie no, z epoki, kreślę cudzysłów i też w najróżniejszych sytuacjach pokazuje bardzo szeroką gamę emocji po prostu mam wrażenie dźwiga cały ten film na swoich ramionach, bo on jest dopieszczony w wielu różnych elementach. Cały zespół dał radę, ale gdyby nie Florence, gdyby tu była jakaś słabsza aktorka czy w ogóle, gdyby nie było tej jednej postaci, która rzeczywiście ciągnie te wydarzenia do przodu i prowadzi nas przez ten świat, to ja mam wrażenie, że to mogłoby się rozpaść. Tak, Ta produkcja filmowa mogłaby nie stanowić spójnego dzieła, a być no tylko tym high concept, który jest totalnym przerostem yy, Formy nad treścią i jest właśnie wydmuszką, co też część osób zarzuca temu filmowi, ja się z tym nie zgadzam. Moim zdaniem właśnie dzięki temu, jak Florence się tutaj sprawdziła, ten film da się oglądać i ogląda się go w miarę przyjemnie. Towarzyszy jej na ekranie Harry Styles ja nie znam Stylesa, w sensie nie znam jego kariery muzycznej, nie jestem ani jego fanem, ani antyfanem. Widziałem za to w sieci z jednej strony właśnie zachwyty fanów i fanek, a z drugiej strony mieszanie faceta z błotem za to, że jest beznadziejnym aktorem, że jest drewnem i tak dalej. Ja osobiście stoję po środku, ale nie będę go krytykował, bo no właśnie, jak wam to wyjaśnić. Chodzi o to, że Styles nie jest aktorem tak profesjonalnym i rzeczywiście no, przy piłu wypada blado, ale też nie jest fatalny. To nie jest tak, że on tutaj wiecie, wypada jak czasami sportowcy w reklamach, także jakoś duka swoje kwestie czy coś takiego. Ona stara się jakoś grać i ta jego postać przez to, że jest do pewnego stopnia bardziej prosta i drewniana od Florence jest w tej fabule akurat bardziej wiarygodna też w mojej opinii, bo rzeczywiście jest ten dysonans, gdy Florence kradnie każdą scenę, a Harry zachowuje się czasem no stereotypowo, czy tak odrobinę pokracznie, ale fabularnie ma to sens. Oczywiście nie wiem, czy chciano osiągnąć taki efekt, tak? czy uwzględniano to w scenariuszu, może scenariusz nawet zmieniono trochę po obsadzeniu właśnie w głównej roli, jednej z dwóch głównych ról Harry'ego Jeżeli tak było, no to szacunek z mojej strony, jeżeli to wyszło przypadkiem, no to cóż, no po prostu filmowcy mają szczęście w tym wypadku, ale autentycznie Styles, nie wiem, że jest idealnym castem, ale pasuje do tej konkretnie postaci, tak do postaci właśnie Jacka. Na uwagę też zasługuje Frank, czyli szef Wiktorii, pracodawca wszystkich mężczyzn i taki no, zarządca całego tego miasteczka. Frank odgrywany przez Chris'a Pajna. Jest to Postać, która wydaje się być niezwykle charyzmatyczna i potężna, tak? No bo to on jest twarzą Wiktorii. To on stworzył to miasteczko i odpowiada za to, że ono funkcjonuje poprawnie, że panuje tam ta beztroska. Bardzo długo pozostaje też w cieniu. Jest trochę tajemniczy, skrywa jakieś tam sekrety, wiemy o tym. I to działa przez większość filmu. Mamy też kilka ciekawych konfrontacji między Chrisem Paynem a Florence Pugh, czyli między Frankiem a Alice. I chociaż w historii to postać właśnie Paina jest górą, to aktorsko Pugh tutaj też jednak moim zdaniem wygrywa. Przy czym to niedopowiedzenie, które dodaje smaku, sprawia, że ta postać jest ciekawsza, pod koniec historii zaczyna irytować, bo Frank zostaje trochę taką tajemniczą postacią, jego wątek jakoś tam zostaje domknięty, ale zbyt wielu szczegółów nam nie zdradzono. Jeżeli chodzi o pytania, które sobie zadajemy gdzieś tam w trakcie seansu, to odpowiedzi na większość z nich nie otrzymamy. I to jest trochę problem całego tego filmu. To znaczy, jest w nim masa takiej tajemnicy, symbolizmu, metafor, przenośni i to działa przez cały film, ale może powodować pewnego rodzaju Brak satysfakcji w finale. Zauważcie, że główna postać nazywa się Alice. Postać grana przez Oliwię Wilde, inna z żon z miasteczka, nazywa się Bunny. Mamy więc Alice, Alicję i Króliczka. Dodatkowo jesteśmy w świecie, w którym coś nie gra. tak? Coś się psuje, coś dziwnego się dzieje co jakiś czas. Mamy więc Alicję w Krainie Czarów. Dodatkowo mamy, nie wiem, wątek spirali. Wszędzie są takie spiralne motywy, trochę jak u i to w Uzumaki. To oczywiście nam trochę kojarzy się z hipnozą. Przywołuje też do pewnego stopnia wspomnienia to i kilka innych elementów z Get Out Pilego. Mamy też, nie wiem, Skeleton Dance na ekranie jednego z telewizorków, czyli animacje z 29 bodajże. Też szkielety, które no właśnie tańczą tak robotycznie, mechanicznie, sztucznie. E, mamy w ogóle tutaj ten, tę samą choreografię chyba co w Czarnym Łabędziu. Jeżeli się nie mylę też, bo bohaterki też tańczą i ten taniec też jest elementem funkcjonowania tego świata i ma znaczenie przenośne. Dodatkowo mamy radio i gazety, które są taką czystą propagandą kojarzącą się z jednej strony trochę, no, oczywiście z okresami wojny pierwszej czy drugiej światowej, a z drugiej strony z taką propagandą post-apo, świata postapokaliptycznego. W ogóle ten świat trochę przypomina, znaczy w sumie nawet nie tyle Fallouta czy coś, a bardziej, nie wiem, Bajoszoka, tego typu właśnie rzeczywistość. Mamy też inne takie detaliki, które są ciekawe, niekoniecznie tutaj treściowo, a formalnie na przykład postać, która nazywa się Violet, zawsze ubiera się na fioletowo i właśnie ta dbałość o szczegóły i to, że takich mniejszych i większych symbolicznych zagrań jest bardzo dużo, to jest atrakcyjne w trakcie seansu, przy czym pod koniec wyjaśnia się do pewnego stopnia, tak, czym jest Wiktoria, dlaczego funkcjonuje, w jaki sposób, kto za tym stoi, etc. I okazuje się, że doszło do aktu zła nie chcę być przemocy, no bo, to dać przemoc tak, ale jak powiem pewnie, że przemoc no to wyobrazić, że ktoś kogoś, nie wiem, pobił, zabił czy coś takiego. Nie o to do końca yeah. chodzi. W każdym razie dowiadujemy się, że ktoś zrobił coś złego. To zło dotyka kilku postaci, ale mam wrażenie, że bardzo mało czasu ekranowego i w ogóle też e bardzo mało tego filmu jest poświęcone temu prawdziwemu złu. Dostajemy pewne informacje, ale one nie poruszają nas wystarczająco mocno. Wydaje mi się, że nie poruszają nas tak, jak powinny nas poruszyć. Ten film do samego końca, do ostatniej sceny, do napisów bardziej symbolizuje niż mówi, albo bardziej mówi niż robi. Wszystko wydaje się mieć znaczenie, tak, ale ostatecznie my zostajemy z jakimiś tam przeżyciami, emocjami, a nie z konkretnymi przemyśleniami. Tak naprawdę możemy mieć pustkę w głowie po seansie. I to jest właśnie to Vibes are better than the plot, o którym mówiłem wcześniej. I to sprawia, że część widzów może się odbić od tego filmu i też myślę odpowiada za te krytyczne recenzje. Tak przypuszczam, bo rzuciłem okiem i uchem na kilka losowych i to może być przypadek, ale akurat te wszystkie teksty, które gdzieś tam sobie otworzyłem te filmiki, które gdzieś tam w tle puściłem sobie przed tym nagraniem, one skupiały się na tym, że tak, film jest ładny, tak, Florence jest genialna, ale to jest film, który jest enigmatyczny, metaforyczny i nic poza tym. Tak? Jest wydmuszką, jest powtórzeniem schematów, nie mówi niczego nowego w temacie właśnie takich dystopii, w temacie produkcji o różnego rodzaju społecznościach, zamkniętych kultach, tego typu rzeczach. I ja rozumiem te zarzuty, ale nie podpisuję się pod nimi, bo to nie jest ładna wydmuszka, to nie jest tylko ładna wytmuszka. To jest bardziej... No nie będę tutaj rzucać metafor jajecznych, bo nie wymyślę chyba niczego sensownego na szybko, ale chodzi mi o to, że po prostu nie ma kropki nad i. Nie? To jest produkcja, która prowadzi nas przez całą tę drogę i jest jakaś meta, ale ta meta... No to są, nie wiem, dwa kołki wbite w ziemię i ta siemka między nimi, tak? I nic więcej, jak gdyby na, na, na finale, na mecie nie widzimy. Mamy tę jednostkę, która odkrywa że system, w którym funkcjonuje ta jednostka, że ten system jest zły, ta jednostka chce się wyrwać z tego systemu, system próbuje jej to uniemożliwić, dochodzi do konfrontacji, ktoś zwycięża, ktoś przegrywa, koniec. Nie ma żadnego prologu dodatkowego, nie ma epilogu po wszystkim, nie dostajemy genezy jakiejś szczegółowej, objaśnień szerszego kontekstu. Nie ma doprecyzowania konsekwencji też tego wydarzenia dla systemu i dla jednostek. Tak? Do pewnego stopnia Historia jest zamknięta, ale wiemy, że zaraz po ostatnim wydarzeniu w filmie dzieje się jeszcze pewnie kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt różnych rzeczy i to zostaje niedopowiedziane. Tak, te kwestie są otwarte i myślę, że właśnie przez to wiele osób może być nieusatysfakcjonowanych. Dodatkowo Olivia Wilde w wywiadach w taki trochę patetyczny sposób mówi o treści, o przesłaniu tego filmu. Co pewnie też triggeruje krytyków. I to, co mówi, ma trochę sensu. Przy czym rzeczywiście. Znaczy nie, może to, co mówi, ma sens, ale niekoniecznie to wszystko wybrzmi. Wydaje mi się, że to, co, reżyser, to, co reżyserka twierdzi, że chciała przekazać, że to jest w tym filmie, ale nie jest tak do końca widoczne i to do pewnego stopnia jest też zaleta. Także film nie mówi nam jak żyć, nie ma prostego morału, nie ma takiego wykładania kawy na ławę, no bo to też się często krytykuje, to nie wypada dobrze. Przy czym tutaj trochę idziemy w drugie ekstremum, ale ja to kupuję. Tak. Dla mnie to jest dopieszczony wizualnie i dźwiękowo film z genialną kreacją Florence Pugh i ciekawym konceptem, który przyjemnie się śledzi na ekranie. Tak. Nie jest on może jakoś szczególnie oryginalny. Właśnie widzieliśmy już podobne rzeczy w innych produkcjach, ale mamy tutaj powtórzenie z różnicą, czyli rzecz typową dla kina. Tak? Nie oczekuję też, że ktoś będzie odkrywał Amerykę na nowo, pokazał jakiś koncept na swój sposób ten film i mnie to pasuje, tak mnie to odpowiada. Jak to ujął właśnie kolega, który za horrorami nie przepada. Pozdrawiam Pawła. Pozdrowienia dla ciebie w tym momencie. Paweł podsumował ten film tak cytuję, seans był przyjemny, nawet ładne to wszystko było, a fabularnie to takie incels paradise i tą myślą zakończę. Ode mnie to wszystko na dzisiaj. Tradycyjnie już życzę Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.